Witam w nowym podcaście Pytania, w którym wspólnie zmierzymy się z tajemnicami historii, nauki oraz kultury. W dzisiejszym odcinku spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy byłoby słychać nasz krzyk na Marsie i jak mógłby ten krzyk brzmieć? Przy okazji oczywiście dowiesz się wiele ciekawych rzeczy związanych z dźwiękiem na Marsie. Tak więc zaczynajmy. Najprostszym sposobem na zbadanie dźwięku na Marsie byłoby po prostu tam polecieć i nagrać sobie dowolny dźwięk. Brzmi nierealnie, prawda? Otóż jak się okazuje, najprostszy sposób wcale nie jest zły. W końcu na czerwonej planecie wylądowały już dziesiątki łazików, więc dlaczego nie mamy nagrań dźwięku z Marsa? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Nie miały mikrofonu. Jedynie trzy misje na Marsa miały lub przynajmniej planowały mieć na pokładzie mikrofon. Pierwsza z nich to Mars Polar Lander z 1999 roku. Niestety podczas lądowania stracono z łazikiem kontakt. Z kolei francuska misja Netlander miała się odbyć w 2007 roku. Niestety z powodów finansowych lot odwołano. Ostatnia nadzieja tkwiła w sądzie kosmicznej o dumnej nazwie Phoenix której w 2008 roku udało się wylądować na Marsie. Po raz kolejny jednak coś poszło nie tak i mikrofonu w ogóle nie uruchomiono. Tym sposobem żadnych autentycznych nagrań nie mamy. Musimy się więc zabrać za problem krzyku na Marsie od strony teoretycznej. Pierwszym krokiem będzie ustalenie prędkości dźwięku na Marsie. Ale najpierw, co to jest tak właściwie prędkość dźwięku? Otóż jest to, najprościej tłumacząc, prędkość przenoszenia się zakłóceń w danym ośrodku, np. w atmosferze. Zakłócenia te są przekazywane w formie zderzeń między chaotycznie poruszającymi się cząsteczkami, co prowadzi do drgań ośrodka. Tak więc im mniej znajduje się cząsteczek w objętości naszego gazu, tym wolniej będzie następował ten przepływ zakłóceń. Dlatego np. po przyłożeniu ucha do torów pociągu usłyszymy go szybciej niż stojąc obok. Tory, jako ciało stałe, mają bardzo gęsto upakowane cząsteczki, stąd większa prędkość dźwięku. A teraz wróćmy z tą wiedzą na Marsa. Do obliczenia prędkości dźwięku można zastosować bardzo prosty wzór, a mianowicie pierwiastek z iloczynu temperatury, stałej gazowej, konkretnej dla danego gazu, i ciepła właściwego danego gazu. Pod postacią stałej gazowej oraz temperatury kryje się skład oraz ciśnienie atmosfery, a ta składa się w 95% z dwutlenku węgla, w ponad 2,5% z azotu, a jedynie w około 13% setnych z tlenu. Ciśnienie atmosferyczne wynosi niecały 1 kPa, czyli jest około 100 razy mniejsze niż na Ziemi, a temperatury oscylują od minus 130 stopni Celsjusza do plus 30. Z tymi informacjami można policzyć, że prędkość dźwięku na Marsie w pogodny dzień przy temperaturze minus 30 stopni będzie wynosić 244 metry na sekundę albo 879 km na godzinę, czyli mniej więcej 2 trzecie prędkości dźwięku na Ziemi. Więc wydawałoby się, że nie tak źle. Niestety różnica jest tak naprawdę ogromna. Natężenie dźwięku spada o 40 decybeli Dźwięk o głośności 100 dB, jak na przykład głośny motocykl albo róg francuski, zwany inaczej waltornią, miałby na Marsie jedynie 60 dB, czyli natężenie normalnej konwersacji na Ziemi. Czyli w końcu możemy jasno odpowiedzieć na pytanie odcinka. Tak, krzyk na Marsie byłby słyszalny, jednak o ile krzyk na Ziemi rozchodzi się na odległość 1200 metrów, na Marsie byłby słyszalny jedynie w promieniu 16 metrów, co stwarzałoby wrażenie większego oddalenia źródła dźwięku. Żeby lepiej uzmysłowić ogrom tej różnicy, wyobraź sobie osobę stojącą po przeciwnej stronie błoni w Krakowie albo po przekątnej Pałacu Kultury w Warszawie i krzyczącą do Ciebie najgłośniej jak tylko potrafi. Osoba ta będzie ledwo słyszalna. Teraz postaw tą samą osobę, oddaloną o 17 metrów, czyli stojącą na przykład po przeciwnej stronie ulicy. Tylko, że tym razem na Marsie. Może wrzeszczeć i gestykulować z całych sił, a i tak nic nie usłyszysz. Dodatkowo jej głos byłby dużo niższy niż na Ziemi, co jest spowodowane właśnie mniejszą prędkością dźwięku. Jest to efekt odwrotny niż po nawdychaniu się helu. W helu prędkość dźwięku jest ponad 2,5 razy większa, niż w powietrzu, przez co ton dźwięku jest wyższy. Tak więc gratuluję. Właśnie poszerzyłeś swój zasób wiedzy o teorię rozchodzenia się dźwięku na Marsie. Wciąż pozostaje jednak pewien niedosyt, prawda? No bo w sumie fajnie byłoby usłyszeć, jak to wszystko naprawdę brzmi. Na szczęście i temu można zaradzić, Z pomocą przychodzi nam profesor Tim Layton, który wraz z całą ekipą naukowców z Wielkiej Brytanii Opracował oprogramowanie pozwalające symulować dźwięk na Marsie. Nagranie, które zaraz usłyszycie to gra organów. Najpierw na Ziemi, a potem na Marsie. Organy są ustawione oczywiście w tej samej odległości i grają z takim samym natężeniem. Następne dwa nagrania to wiersz czytany na Ziemi, a potem symulacja na Marsie. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Na koniec przeczytam jeszcze fragment z opowiadania Anankę Stanisława Lema, w którym kapitan Pirx opisuje swoje pierwsze wrażenia na Marsie. Siedli w burzy, atmosfery tyle co nic, ale przy 260 kilometrach na godzinę prawie nie ustoisz przy tym nędznym ciążeniu. Pod podeszwami żadnego tarcia. Idąc trzeba się wkopywać butami w piasek, dopomagać sobie grzęznącymi kostkami. I ten pył z lodowatym sykiem szorujący po kombinezonie, włażący w każdą fałdkę, ani specjalnie czerwony, ani rudy, zwykły piasek, tyle że drobny, zdążyło go zemleć przez kilka miliardów lat. Mars był jakby zrezygnowany. Nie dbał ani o dotrzymanie słowa, ani nawet o pozory. Gdy się ku niemu zbliżało, zaczynał tracić swój solidny, czerwony wygląd. Przestawał być emblematem boga wojny. Powlekał się niewyraźną burością Plamami, zaciekami, żadnego wyrazistego rysunku jak na księżycu czy ziemi. Rozmaz, szara warca i wieczny wiatr. Panowała cisza, w którą jakby z innego świata wnikał niekiedy odległy skowyt wichury na linach mieszkalnego klosza. Piekielny piasek dawał czasem radę nawet dwucalówkom z wysokogatunkowej stali. Na księżycu można zostawić każdą rzecz, położyć na kamieniu i wrócić po stu latach, o milionie, ze spokojną wiedzą, że leży nietknięta. Na Marsie nie można niczego upuścić z ręki. Wsiąkłoby na amen. To nie była uczciwa planeta. Jedyny nieodzowny element Marsa, obecny w opowiadaniu Stanisława Lema, to wiatr. Ciągły wiatr, który najprawdopodobniej byłby rzeczywiście jedyną słyszaną rzeczą przez człowieka na Marsie. Ale co tak naprawdę słychać na Marsie, dowiemy się dopiero gdy tam dolecimy. W następnym odcinku spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak astronauci w kosmosie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Właśnie słuchałeś podcastu Pytania.